Witam, e, witam Was, Kortes. Stępniewski. Stępniewski, może ja od razu Janusz. No dobrze, ma... niech będzie Janusz. Niech będzie Janusz, dobrze, Stępniewski. Kortes no, Janusz witamy Was w nowym celluloidzie. Jest e, 3 maja, godzina, która... Pewnie gdzieś tak po 16. Tak, około 16 jest. O 16. E, witamy Was w nowym zespole. E, z tego co wiecie, ze stron celluloidu oksza się wycofał. E, nie wycofał się definitywnie. E, w tej chwili zrobił po prostu sobie chwilę wolnego i trzeba było szybciutko znaleźć e, nowego współprowadzącego. No, z tego co wiecie, no to szybciutko to nie wyglądało, bo już minęło chyba na no półtora miesiąca od momentu, kiedy był ostatni odcinek celluloidu. Ale w nowym składzie z Januszkiem jedziemy. Celluloid. Zapraszamy na newsy. Zapraszamy na newsy. W przyszłym roku, 27 lipca, będziemy na ekranach kiny widzieli kinową wersję serialu Simpsonowie. Wszystkich fanów zapraszamy na 27 lipca, z tego co mi się wydaje, to jest to po prostu data premiery amerykańskiej, a nie no, polskiej, więc tak. pewnie będziemy musieli poczekać ze 2-3 miesiące na, na, na polską premierę. Miejmy nadzieję, że w ogóle będzie, bo ostatnio tam niektóre tytuły nie chcą zbyt szybko docierać, jak, albo i w ogóle bez echa. Yy, przemijają polską kinę. No z tego co ja pamiętam, to, to, to było kilka takich takich tytułów, ale to raczej jeżeli chodzi o kino japońskie albo chińskie, to wtedy z, z tym tytułem są zawsze problemy. E, będziemy mogli e, oprócz aktorów znanych serialu w dubbingu e, w obsadzie będziemy mogli usłyszeć Alberta Brooks'a i Mini Driver. E, Janusz? No, ja chciałem zaprosić wszystkich fanów Drakuli i wszystkich takich mrocznych klimatów na nowy film, Jeanne de, de Bond. Yy, powoła do życia słynnego krwiopijcę, Dracula powróci Ciekawe w jaki sposób w filmie The Undead. De Bond będzie jeden z producentów tego filmu. No, będzie bardzo ciekawe według mnie, jak sobie poradzi z tym całym zamieszaniem przecież. definitywnie go zabili wtedy. no Według mnie definitywnie go zabili, więc jak, jak powróci. No, ale na to jest na tyle ciekawe, że Potemkowie Brama Stokera wyrazili zgodę na ten sequel, więc no pewnie pomysł będzie. Autoryzowany projekt. Autoryzowany projekt, mm. więc pomysł powinien być dobry. No a propos, jak przy, przy horrorach, e, e, pewnie ludzie, którzy e, śledzą karierę Tima Bartona wiedzą, że w swoim dorobku miał produkcję takiego hitu e, animos, an, animacji kukiełkowej jak Miasteczko Halloween, a informacja jest o tyle interesująca, że e, ten kuk, ta, tą kukiełkową animację z 1993 roku e, Disney zakupił prawa i będzie produkował wersję 3D. Ponownie został, został wciągnięty Barton w roli producenta i reżyser poprzedniej wersji miasteczka Henry Selig. Całą stroną techniczną zajmie się industria Light Magic, który jest stale związany np. między innymi z Stevenem Spielbergem i Jordanem Lukasem. To jest bardzo ciekawe jak to wszystko wyjdzie. No jestem bardzo ciekawy. No, w październiku David Fincher rozpocznie zdjęcia do zapowiadanego już dwa lata temu filmu Benjamin. Baton, ekranizacja opowiadania Scotta Fitzgeralda. Główne role zagrają Brad Pitt i Kate Blanchett. Autorem seriusza jest um, laureat Oscara um, Eric Roth, um, Forest Gump, Monachium, tak? Tak, z Monachium. Tak. On chyba dostał Oscara za za tą... E, za Forresta Gumpa. Uh -huh. Tak, to, było, to, było, to była fajna sytuacja, dlatego, że że dużo było prawdopodobieństwo, że gdyby... E, w tym, bo w 93. roku razem, w 94. razem z, uh -huh. z, z Forestem Gumpem i e, był jeszcze Pulp Fiction. E, I w momencie, kiedy, kiedy główną nagrodę, e, nominację do Oscara dostał John Travolta, to przegrał z, z Tomem Hanksem, który grał właśnie w Forrestie Gumpie, a dzięki temu, że był, był rozłam, to znaczy z ekranizacją natomiast z oryginalnym scenariuszem to dzięki temu oba filmy dostały Oscary za scenariusz. No to dobrze, dwa dobre filmy i oba odpowiednio nagrodzone. O czym w czym generalnie jest film? No, film opowiada o człowieku, który starzeje się wstecz. Ma, człowiek ma 50 lat i w pewnym momencie zaczyna starzyć się na odwrót. Z każdym dniem staje się coraz młodszy. No, w sumie bez problemu, dopóki nie poznaje 30-letniej kobiety. No i niestety ten dar staje się przekleństwem, no bo ona się starzeje we właściwy sposób, on, on w niewłaściwy. I różnica pokoleń, tak? No chyba trochę teraz. Poszerzająca się. Mhm. No W tej chwili zapraszamy Was na e, e, utworek, bardzo sympatyczny, spokojny. All These Sounds. E, e, e, kompozytorem tego utworu będzie Jody Shelton z New Jersey. Zapraszamy do odsłuchania. go, go away. Dzisiaj dość nietypowo. Od bardzo dawna nie mieliśmy w Telllade'zie e, filmu polskiego. A polskiego filmu byliśmy całkiem niedawno na filmie Wszystk, jak? Wszyscy jesteśmy Chrystusami Tak, Wszyscy jesteśmy Chrystusami Marka Koterskiego Film bardzo szeroko reklamowany bardzo szeroko zapowiadany bardzo wiele osób już po dniu świra miało spore chęci obejrzeć ten film Myślisz, że się zawiodą? Tak Zawiadał się. Myślę, że jeżeli ktoś pójdzie na ten film i będzie myślał, że obejrzy Dzień Świra, no to niestety o, bardzo się zawiedzie. Film jest, no w skrócie mówiąc, ciężki. Bardzo ciężki. Bardzo ciężki. Jest. Film opowiada o, o losach człowieka, który walczy z alkoholizmem. A wszystko mm. jest. No tak. No, on to, nie walczy z alkoholizmem. Właśnie, ma, problemy. Właśnie, ma, ma, problemy. ma problemy z alkoholem i nie za bardzo walczy. No, wszystko ma wszystko jest przedstawione przez pryzmat rozmów ojca z synem. Który ma do niego ciągle cały czas, ale. No, znaczy, syn to jest jakby takie przedstawienie, bo on. To jest jedna z wielu osób, które on. Psuje życie. No, w sumie jest wiele osób, którym on popsuł życie, no, pomijając siebie. Żona, Ty, matka. Tak. Idąc, idąc symboliką filmu e, psuje życie, to znaczy krzyżuje ich, mówiąc krótko. Tak. Z, no dokładnie. Symbolika filmu jest jednoznaczna. Obracał tw twoje uczucia religijne? Moich uczuć religijnych nie obraża. On, bo to jest jakkolwiek wszystko jest potraktowane w sposób... No, poważny. Nie jest to, jak już powiedziałem, lekki film. Jest dużo odniesień do Biblii i całej Drogi Krzyżowej. Przede wszystkim Drogi Krzyżowej. I bardzo dobrze to wszystko pokazuje, ale film jest ciężki, więc ktoś, kto się spodziewa komedii, to no niech lepiej na to nie idzie, no bo właśnie, nie warto. To jest ciężki film. Jeżeli ktoś się spodziewa komedii, jeżeli tak. ktoś się spodziewa naprawdę dobrego filmu, ale cięższego i Chciałby się sprawdzić, to A, zapraszam. Marek Konrad opowiadał, że po premierze tego filmu, jak po raz pierwszy w ogóle obejrzał ten film, to, to nawet się rozpłakał, bo w ogóle wydźwięk tego całego filmu nie sądził, że to będzie aż, aż tak. Mhm. Będzie, bo w sumie e, teraz ludzie, którzy pikietują, to jest ta analogiczna sytuacja, jak było pod dogmie. To znaczy, że mało osób obejrzało ten film z tych, co pikietują, ale generalnie wszyscy pikietują, bo, bo plakat jest bluźnierczy, bo, e, bo tytuł jest bluźnierczy. Ja, ja uważam, że film nie jest bluźnierczy. On pokazuje, że każdy człowiek e, niesie swój krzyż. Wiadomo, że... W sumie lepiej nieść krzyż z kimś na spółkę. Ktoś, kto pomoże zawsze, że jest wtedy lepiej, łatwiej. Ale no, film nie jest bluźniarczy. Ja uważam, że on z wielkim szacunkiem traktuje właśnie kościół i uczucia religijne. Chociaż tam chyba kościołu jest bardzo mało. Kościołów właśnie jest bardzo mało, ale no, jeśli chodzi o całą drogę krzyżową, bo to jest główny, według mnie, Główny temat filmu Droga Krzyżowa. To Taka jak. symbolika, prawda? Dokładnie, symbolika, cały film jest symboliczny. Film opowiada kolejne przygody Atasia Miałczyńskiego, bohatera, którego mieliście przyjemność oglądać nie tylko w Dniu Świra, nie tylko we Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, ale również w Dniu Śmiesznego itd. itd. W ogóle jest to trzecie już spotkanie Marka Kondrata z tą rolą. Zaczynał w 1984 roku w filmie. Dom wariatów, po tym filmie, który był bardzo, według niego, mocny. A po tym filmie, jak się do niego zgłosił reżyser z kolejnymi scenariuszami przygód Miałczyńskiego, to stwierdził, nie, basta, na chwilę na chwilę obecną odpoczywam. I odpoczywał tak, no, już ładne paręnaście lat i dopiero pod koniec, teraz w 2002, zabrał się za powrót do tej roli, bo wcześniej, jak wiecie, Rolę tę przejął Tarek Pazura, który stworzył z tego no, niezapomnianą kreację z Nieśmiesznego. Niezapomnianą kreację. Niezapomniano, prawda? To była dobra komedia. Ale mało kto wie, że, że wcześniej, na przykład w życiu wewnętrznym, e, rolę Miałczyńskiego przejął na przykład e, Wojciech Wysocki, mało znany aktor, który raczej jest tak znany z drugoplanowych ról. No, tak czy inaczej, postać Miałczyńskiego towarzyszy już nam od przeszło 20 lat. E, b, b, nawet, nawet w Teatrze Telewizji, w sztukach, e, które są rejestrowane przez Koterskiego, w tych, w tych e, nie tylko, nie tylko na, na celuloidzie, nie tylko na, e, na, na taśmie filmowej mieliśmy możliwość oglądania przygód Miałczyńskiego, również w sztuce. I e, to jest właśnie... Aż mi się przypomina jeden tak. tekst z filmu i tak do zajebania. I tak kurwa do zajebania, tak. tak. Pamiętam. generalnie to jest postać, która ewoluuje razem ze z, z, z społeczeństwem. To znaczy... Z tego, co ja pamiętam, to dopiero po jakimś czasie w, w którymś z kolejnych dzieł weszła postać tej enigmatycznej Małgorzaty, która towarzyszy bohaterowi, taka wielka, niezdobyta miłość, miłość prawda? nieodwzajemniona. A dopiero teraz, z tego co, co wiem, w I Love You po raz pierwszy pojawiła się postać, a konkretnie aktor, pseudo -aktor, grający syna. Miałczyńskiego. To jest, jest to jest oryginalny z tym tak? Koterskiego, tak? Tak, Michał Koterski pojawił się po raz pierwszy w I Love You, później się pojawił w Dniu Świra i teraz jeszcze raz po raz kolejny. Już i chyba trzecią co do ważności rolę odgrywał w tym filmie. Dwie pierwsze to był, to był Konrad i Hyra, mhm. a Michał Koterski grał trzecią co do ważności rolę. Jak mu wyszło? Dobrze. Jest, to jest dosyć specyficzna rola. Nie wiem, na ile jest udawana, ale bardzo bardzo fajnie zagrał tego dzisiaka. Znaczy, tak, ja czułem taki... E, ta rola syna wyszła taka, jak dla mnie... tak sztucz... no, To było takie sztuczne bardzo. On tak grał na jedną nutę, tak jak gra właśnie taki amator, co ma tekst do, do wyrecytowania. On znaczy, tak... Ja to inaczej postrzegam. Ja właśnie postrzegam jako takiego... Gościa na zejściu narkotykowym, który cały czas brał te, te narkotyki, troszeczkę już mu tam wyżarły, szarych komórek i taki te, te, te jego zdania, ruchy są takie ociężałe, takie tak. wolne. Tak w tym stylu, więc no, z moim obrazem no to nie wiem, na ile to jest amatorsko, na ile zagrane, ale jak na takiego człowieka bior biorącego narkotyki, bardzo fajnie. Bardzo mu to fajnie, no mi tak się średnio odpowiadał, a wracając do tej kwestii e, ojciec i syn, która e, jest obecna w tym filmie, jest taka anegdota. Mianowicie po śmierci e, Tadeusza Kondrata, e, czyli ojca Marka, w 1994 roku w Skolimowie był pogrzeb. I na cześć właśnie ojca Marka Konrata był, była Alejka nazwana właśnie imieniem jego ojca. No i było takie bardzo oficjalne odsłonięcie e, e, nazwy tej, tej, tej uliczki pseudo. No i odsłaniają to i nagle jest napisane Tadeusz Konrad. I w tym momencie wiesz, patrzy Marek na, na, na, na tą nazwę i mówi, kurczę, 40 lat żyję na tym świecie i dopiero teraz wiem, jak się nazywam. <laughs> <laughs> jak oceniam generalny film? Ja oceniam film, film był bardzo dobry. No, nie, inaczej, film był dobry, z tym, że trzeba się nastawić, że nie idzie się na komedię przede wszystkim, idzie się na, na, na ciężki, trudny film do przemyślenia. Dobrze zrealizowany był na pewno. Dobrze był zrealizowany. W sumie aktorzy, którzy się oprócz Marka Konrada pojawili, bardzo fajnie zagrali, uważam. No, masz tutaj zastrzeżenia do syna, ale to... Chyra był fajny. No, Chyra był bardzo fajny. Był fajny. To jak? To ja, ja bym postawił temu filmowi czwórkę, to... Tak, czwóreczka, ale naprawdę jak ktoś chce iść na komedię, to niech ja ten film bardzo mm. szerokim łukiem. Dokładnie. E, czwórka dla e, wszyscy jesteśmy Chrystusami. Jesteśmy na pewno tymi Chrystusami. No, myślę, że też każdy, kto lubi zaglądać do kieliszka, powinien sobie chwilę obejrzeć. Tak. Tak, tak. tak. Zajrzymy do kieliszka i użymy Chrystusa. No, może nie do końca, <grym ale. <grym> opowiadano, każdy ma prawda, swoje problemy, nieważne czy jesteś intelektualistą, czy czy akurat Dobre, generalnie... za butelką rzuconą tak. w krzaki, a tak. każdy ma swoje problemy. No, generalnie w tym do przemyślenia. E, kończymy Lloyd czwórką. E, zapraszamy na następny odcinek. Mam nadzieję, że będzie za tydzień. Już będziecie mogli stale być obecni z naszą audycją. A kończymy program e, muzyczką, piosenką, Uncrownet uh, pod tytułem Lying in Wait uh, Żegnają Was Cortes Janusz do zobaczenia do zobaczenia